wina za kolegów do dna, bo to my, a my to już my. Wino za kolegów do dna, bo to my, a my to już my. Szczęście się mnoży, gdy dzielisz się zresztą, zresztą To bez znaczenia, sam pomyśl, bo ludzie się dzielą Kiedy mnożysz szczęście, a wtedy to trudne Jak się masz algorytm, znowu za tych, których nie ma Teraz płynie ból porodowy ludzkości przez stronie Staram się połączyć te kropki przez moment Melodie przeszłości straciły harmonię Co jest? Wczoraj znika nam jak David Blaine Jutro pójdziemy w inne strony W inne strony, w inne strony I może nawet trochę źle, trochę źle i może nawet trochę sorry zapisane strony, skreślone strony, ale zostało kilka, mało śmiesznych anegdot Zdeterminowani gdzieś gramy do woli na konsumpcjoniz, patrząc jak dzieci nie wios Los się uśmiechnął czy nie łapi ironii wyciąga nie z tych, którzy pierwsi polegną Jesteś skończony, jestem skończony, z dmuchnych kusi popatrz jak zwięcił ten klejnot Nie wiem czy życie to pluralizm, dualizm, bo zawsze było nam wszystko Jedno ostatni ludzie do mi pozostali Pozwolę, pozwoli sobie wstawić w nawias, że ze mną Podziw przerodził się w śmiech na sali, ale mówię o tym tylko na serio Między materią a antymaterią Drogi Wiot to wciąż tylko w siedmiu. Nie ma już znaczenia, czy też zmywarany brzydź. Ruszamy za chwilę, nie pytaj mnie dokąd i czemu aż tam Kupuję bilet, wsiadamy i tyle, będziemy odwiedzać cały świat Tam w otalii rozmywa się zgiełk, kłopoty giną jak rosa na słońcu Ważne, że mogę tu obok Cię mieć, patrzmy co dzieje się na ziemi końcu Mokacino gdzieś w Neapolu, albo to na Champs-Élysées Kropla wina na Akropolu i w szczerym polu namiętny seks Prędzej łapny błękit, lot jaskółki, snuje sny Oni chcieliby nas więzić, nie ma szans Teraz my! szczęście się, się mnoży, ty dzielisz się z resztą Reszta się dzieli, gdy mnoży się hajs Dodasz znajomych, odejmujesz przeszłość W gruncie rzeczy pozostajesz sam Książę Facea ze świtą lajku Wyłącza czat, scrolluje wola Siedzi przed lapkiem, samotny psycho Z drugiego kąta bawi się w trolla Wczoraj znika na David Bowie The pretty things are going to hell Znajdź mi jednego, co się nie boi Że obok nas stoi tylko cień Włączony mic Ludzie ze mną, niech magia chwili trwa Pije wino za kolegów Dodam, Bo oni to my, a my to już mgła Nie ma już znaczenia Czy też zmywa rany W życiu bez oddechu Zostaniemy sami To moja, wina, to moja wina, to moja wina, to moja wina, to moja wina, Elo, Elo. Dobra, to było pijmy wino za kolegów. Pijmy wino za kolegów, e, A w sensie pi mamy pić wino za nich? W sensie, że oni nie mogą, czy? Oni nie mogą, ponieważ mają wszywkę i, i, i mają też. Roboty od 8 do, do 18 nie, <śmiech> nie Biedaki, pić. kurwa, tak jest. Nie pijmy to co wino YouTube, za kolegów, kurwa. Kolegów. YouTube mamy wolny cały czas! Robimy co chcemy człowieku, to jest ekstra. Tak jest. W ogóle nie pracujemy... I Czarek nie płaci podatków. Nie Ta, płaci. Jestem bumelantem. Bumerangiem. Ja mam Bu... tam bumerang. W... ja dostałem kiedyś w... A nie, bumerangiem dostałem w twarz. Albo jakimś typem, którego ktoś wyrzucił z klubu na przykład. A co za i wrócił do tego klubu? To jest bumerang. Na czworaka. Bumerant. Bumerant. Podoba mi się. Bardzo lubię słowotwórstwo z Maćkiem, bo ma zawsze dobre pomysły. To prawda. I masz szeroki Czekaj, zasób co słownictwa. Co my myśleliśmy? Aha, że e, gdyby ktoś zrobił sobie e, sweter z, z taśmy szpulowej, to byłby, byłby to. Spoolover. To było tak na szybko, wiem, wiem, że 6 na 10, ale stać nas na wiecie. Ale jak jest na szybko, to z 6 na 10 zamienia się w 8 na 10, wiesz? Jak jest na szybko. No dobra, to 8 z plusem. Tak. Następny kawałek jest po węgiersku, nazywa się KOTIDIE mo Morimur. MORIMUR. Nie wiem co znaczy. Nie po węgiersku to by było KOTIDZIE Morimur. MARIMUSZ. Kebona FIDE znowu. Co on tyle tutaj... E, występuje ulewa. ponownie. Sylwia Dynek. I The Weekend. A, Weekend! Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I niańczy dla mnie. Nie czuję swojej twarzy. Oh, bo się nawciągałem. Na gali met. Na gali co? Jaki met? Met jest taka gala. A nie, no jest, jest gala. Właśnie. Y M.E.T. Y y y a ty już jesteś y w różach gali z Julią? Eee, nie, jestem w. Tylko <Dustinemitism> para roku? Jestem w kaktusie y to i owo. <todgłosy> <todgłosy> nie, nie, jestem w historyjkach z przyjaciółki. <todgłosy> Pysznieśmy się bawili. E, Śmiechą o nie było końca. Kabum! Otworzył drzwi. O nie, mój chłopak przebrany za zostawcę pizzy? Czy on mi nie ufa? Hmm, jestem zazdrosny o Marysie. Nie może być fotomodelką, gdy mnie nie ma obok. Ostatnio czytałem coś takiego. Polecam, serio polecam. Ale Czarek nie musisz gestykulować, tego nie widać, wiesz? E... Bo Czarek zagestykulował teraz, że tak patrzy jak marynarz taki wypatrujący w dal.